Otwórzmy proszę list do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Jest to chyba najlepiej znany i najbardziej lubiany fragment z tego listu. Fragment Bożego Słowa, w którym autor tego listu przypomina nam licznych bohaterów wiary. Są to po prostu ludzie, którzy wierzyli Bogu. Nie tylko wierzyli w Boga, ale zaufali Bogu i byli wierni. To słowo greckie wiara ma w sobie kilka elementów znaczeniowych. Oznacza pokładanie w kimś lub w czymś ufności, zaufanie, jak również oznacza postawę wierności, czyli gdy Komuś coś obiecamy, gdy czegoś się podejmiemy, to się tego trzymamy, to w tym trwamy, to się nie wycofujemy, to nie zmieniamy za chwilę zdania. A więc te dwa aspekty ma to słowo wierzyć, ufać i być wiernym. I to wyraźnie widać w tym rozdziale. Ostatnio tutaj zaczęliśmy, ale zatrzymaliśmy się przy Abrahamie i nie będziemy dzisiaj czytali dalszej części, ani też zajmowali się głęboką analizą tego fragmentu. W zasadzie należałoby każdą jedną z tych postaci wymienionych tutaj omówić i przyjrzeć się tym różnym aspektom wiary jak ta wiara wyglądała i funkcjonowała w życiu tych różnych ludzi. Dzisiaj my próbujemy wiele rzeczy sprowadzić do takich prostych szablonów. Współczesny człowiek lubi proste definicje i czasami w tych naszych wysiłkach upraszczania bardzo spłycamy Boże Prawdy, chcąc uprościć i sprowadzić coś do jakiejś definicji, czasami błądzimy, a czasami bardzo spłycamy Bożą prawdę. I Boże Słowo tego nie robi. Boże Słowo nie jest zestawem teologii systematycznej, ale przedstawia nam historię, przedstawia nam różne postacie, przedstawia nam ich zwycięstwa i ich klęski, ich porażki, ich błędy i ich wiarę. Ich wytrwałość, ich miłość, ich zaangażowanie, ich poświęcenie pokazuje nam całą plejadę różnych osób i ich doświadczeń, ich przeżyć, które czasami dramatycznie różnią się od siebie. I jak zbierzemy tych wszystkich ludzi wiary zapisanych w tym rozdziale, zobaczymy, że oni dramatycznie się od siebie różnią. Niektórzy dokonali wielkich rzeczy, niektórzy w zasadzie z tego, co o nich wiemy, zrobili jedną tylko rzecz. I to wszystko, co o nich wiemy. A są tu też tacy wymienieni, o których nic nie wiemy. Po prostu są ogólnie tylko wymienieni, że tacy też byli. I o tych chciejmy przeczytać. Jedenasty rozdział od trzydziestego drugiego wiersza. I cóż powiem jeszcze, a więc wymieniając tych najbardziej znanych, tych kluczowych, tych głównych, o których najwięcej wiemy, mówi, ale cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość...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 A więc wielkie dzieła, wielkie dowody Bożej przychylności, objawy i manifestacje w ich życiu Bożej mocy, której doświadczyli wierząc Bogu. I współczesny człowiek na tym się zatrzymuje. Współczesny człowiek w tych dziełach i w tych dokonaniach upatruje wielkiej wiary i słusznie, bo to jest wielka wiara. Ale współczesny człowiek ograniczając się tylko do tego popełnia wielki, wielki, wielki błąd, nie widząc wiary w tych następnych, o których jest dalej mowa, już tak się nie ekscytując i już tak nie opisując ich wiary w pośród klęski, w pośród cierpienia, w pośród wyrzeczeń, w pośród porzucenia, samotności, bólu w jakim przyszło im żyć i oni żyli wierząc. To dzisiaj nie jest podnoszone do rangi wiary. To dzisiaj nie jest postrzegane jako wiara. To dzisiaj nie jest wychwalane jako wiara. Tego ludzie się dzisiaj wstydzą. Dla wielu dzisiaj to jest przyczyną depresji. Ale zobaczmy. Na tej liście tych, którzy takich rzeczy dokonali wielkich, czytamy inni zaś, inni mężowie wiary, inni boży ludzie, którzy znali Boga i co zrobili, czego doświadczyli. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć przez wiarę, dlatego że wierzyli w Boga, zostali zamęczeni na śmierć nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Mieli możliwość uniknięcia śmierci, gdyby wyparli się Boga, gdyby poszli na jakieś układy, gdyby nie byli tak stanowczy w tym, co twierdzili, co Bóg im nakazał mówić i czynić. Ale oni nie przyjęli tego, zrezygnowali z tego i woleli umrzeć aby okazać się wiernymi Bogu, gdyż oczekiwali zmartwychwstania. Drudzy zaś, jeszcze inni, doznali szyderstw, wyśmiewano się z nich, kpiono z nich, doświadczyli biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, tak jak Izajasz, o którym tradycja żydowska mówi, że został włożony do pnia i drewnianą piłą go, żywcem piłowali. Zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego. Dzisiaj wielu wyznawców wiary powiedziałoby, co to jest za wiara? Wyzuty ze wszystkiego, pozbawiony wszystkiego, wszystko mu zabrali, wszystko stracił, nie ma nic. To jest wiara? Jak masz wiarę, to masz wszystko, tylko wierzcie. Widzicie, to jest skrajność, która wyrządza wiele szkody. To są ludzie wiary, kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, poniewierani. Niewiele kazań znajdziecie o tym, co tu jest napisane. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Chciałbym wam powiedzieć o kilku takich bohaterach wiary. Życie niektórych ludzi wydaje się być tak pełne niepowodzeń i tak pełne cierpienia, że w oczach współczesnego, szczególnie człowieka, ich życie wydaje się nie mieć wielkiego sensu, wydaje się patetyczne. Wielu ludzi ma swoje wyobrażenie, co mogłoby w ich życiu się stać, w jaki inny sposób mogliby być bardziej użyteczni dla Boga. Czytając historię niektórych misjonarzy oddanych głęboko Bogu, możemy zastanawiać się nad niewyśledzonymi Bożymi drogami. Nie wiem, czy kiedykolwiek trafiliście na historię Harriet Newell, kobiety, która słuchała wieści z dalekich krajów. Miała nadzieję, że będzie wielkim błogosławieństwem dla wielu, prowadząc między nimi pobożne chrześcijańskie rzeczy. Pomiędzy tymi wszystkimi, którzy żyją w ciemności pogaństwa, poślubiła młodego misjonarza, Samuela Newela, w lutym 1812 roku. Popłynęli, aby zanieść Ewangelię do Indii. Bóg nigdy nie pozwolił jej dzielić się Ewangelią z Hindusami. Zostali przepędzeni przez niegościnnych mieszkańców Indii, do których dotarli, i dryfowali po morzu. Ona urodziła dziecko, które po pięciu dniach zmarło, a następnie w krótkim czasie ona sama również zmarła. W ciągu jednego krótkiego roku była panną młodą, misjonarką, matką i kim jeszcze? Jak opisać ten ostatni fragment jej życia? Dla wielu jej życie było porażką. Żadna z jej chwalebnych nadziei nie została zrealizowana. Nie opowiedziała żadnemu poganinowi o miłości Chrystusa. Nie nauczyła żadnego dziecka drogi zbawienia. Nie miała możliwości, by prowadzić przykładne chrześcijańskie życie. Nie miała możliwości wskazać na Chrystusa poganom, do których przybyła z odległej ziemi. Czy jednak to małe ziarno, które wpadło w ziemię i umarło, nie wydało żadnego plonu? Oczywiście przyjdzie nam czekać do wieczności, aby się o tym dowiedzieć i przekonać. Ale po jej śmierci zostały zebrane jej pamiętniki. Były takie czasy, że ludzie pisali pamiętniki. Nie pisali, żeby komukolwiek mówić, o tym, co w nich pisali. Pisywali swoje modlitwy, pisali o swoich pragnieniach, o swoich doświadczeniach z Bogiem, o tym, co przeżywali. Ale po jej śmierci te właśnie jej prywatne zapiski zostały opublikowane i rozpaliły wiele, wiele serc, które postanowiły ruszyć w jej ślady i kontynuować to dzieło, które ona nie zdążyła nawet zapoczątkować. Czy to możliwe, by jej rozbite życie mogło przynieść owoc daleko obfitszy niż to, gdyby zrealizowała swoje zamierzenia i plany? Czy to możliwe, żeby Bóg w ten sposób zechciał nią się posłużyć i jej użyć? Czy to się mieści w naszych głowach? Troszkę bardziej chyba znaną postacią, bliższą nam jest David Brainard, o którym już wspominałem tutaj kilkakrotnie. Jego historia jest równie poruszająca. Miał 29 lat, kiedy zmarł na Gruźlicę po zaledwie kilku latach służby wśród amerykańskich Indian. Jego życie było pełne przeróżnych trudności. Jego ojciec zmarł, kiedy miał zaledwie 9 lat. A pięć lat później zmarła jego matka. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego starsza siostra zajęła się nim, opiekowała się nim, aż dostał się na Uniwersytet w Yale dwa miesiące po swoim dramatycznym nawróceniu. Był jednym z najlepszych studentów na Uniwersytecie w Yale. Okazał się bardzo zdolny. Ale w listopadzie 1740 roku na tym uniwersytecie pojawiły się pewne napięcia związane z wizytami kaznodziejów, takich jak George Whitfield. Pracownicy nie byli zachwyceni. Byd wielkim ich zdaniem entuzjazmem niektórych studentów. William był człowiekiem, który czasami nie powstrzymywał swojego języka. W rozmowie z jakimiś przyjaciółmi Powiedział, że jeden z jego nauczycieli nie ma więcej łaski niż krzesło. I podobno powiedział, że zastanawia się, jak rektor nie padł trupem po tym, jak obarczył karami studentów za ich gorliwość. Za to pierwsze przeprosił, natomiast to drugie ponoć zostało już mu dopisane. W każdym bądź razie został usunięty z Yale. W tamtym czasie oznaczało to, że nie mógł sprawować oficjalnej funkcji w kościele. Aby być pastorem czy jakimkolwiek oficjalnym pracownikiem kościoła w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych, trzeba było skończyć albo Harvard, albo Yale, albo jakiś europejski uniwersytet. A więc drogi do takiej oficjalnej służby przed nim zostały zamknięte. Służył jednak w pewnym zboże nie w oficjalnym wymiarze, ale 1 kwietnia 1743 roku został wysłany, aby nieść Ewangelię Indianom. I ta jego służba trwała tylko dwa i pół roku. Już od lat chorował na gruźlicę. I ta choroba uniemożliwiała mu służbę. Pracował w trzech miejscach, przenosząc się z roku po roku w inne miejsce. Podczas pierwszego roku zaczął szkołę dla indiańskich dzieci i rozpoczął tłumaczenia psalmów na język Indian, z którymi pracował. W czasie drugiego roku pracował z Indianami wzdłuż rzeki Delaware i podczas ostatniego roku udało mu się założyć zbór, który liczył 130 nawróconych Indian. W czasie tej służby, kiedy ludzie zobaczyli, że jest efektywnym sługą i pracownikiem, zaczęli mu składać propozycję pracy w kościołach, mimo że nie miał formalnych możliwości. Ale on był zdeterminowany, by kontynuować tą pracę wśród Indian. Wierzył, że to jest miejsce, gdzie Bóg go postawił i chciał być wierny do ostatnich dni swojego życia. Mimo tego, że, jak później możemy przeczytać w tych jego pamiętnikach, cierpiał wielokrotnie głód, samotność, Zmagał się z poważną depresją, do tego stopnia, że czasami był totalnie sparaliżowany i nie był w stanie nic robić i wielokrotnie życzył sobie śmierci. Wiodący prezbiterianin w stanie New Jersey zaprosił go do swojego domu, aby u niego trochę podreperował się na zdrowiu. W ostatnich miesiącach swojego życia był niezwykle słaby i miał okropny kaszel, Siedemnastoletnia córka Jonathana Edwardsa opiekowała się nim przez ostatnie miesiące jego życia. I on zmarł w październiku 1747 roku, a ona zmarła cztery miesiące później, zaraziwszy się od niego gruźlicą. Dzisiaj niedaleko tego miejsca można zobaczyć i groby, które są obok siebie. Rozbite życia, człowiek, który... Miał niezwykłe intelektualne zdolności. Człowiek, który poświęcił swoje życie na Bożym ołtarzu. Miał wielkie nadzieje, wielkiej służby dla swojego Pana. Ale tak jak on, tak i ta młoda dziewczyna znaleźli się w grobach. Ich śmierć jakże przedwczesna. Wydawałoby się jakby drzewa, które ścinane wiosną, pełne kwiatu, zanim jeszcze wydadzą owoc. Ale musimy być ostrożni z naszym sądem Bożych dzieł, dopóki nie zobaczymy ich końca. Jonathan Edwards, zainspirowany wiarą i zaangażowaniem i miłością Davida, otrzymał jakby w spadku po nim jego pamiętniki, w których były też kopie listów, które wysyłał. Jonathan Edwards, przeczytawszy to wszystko, co zostało po Dawidzie, postanowił to zebrać i wydać i ta jego krótka biografia jest książką, która od czasu jej wydania do dzisiaj jest wciąż wznawiana i publikowana wielu, wielu późniejszych misjonarzy twierdzi, że przeczytanie tej właśnie biografii William Carey, Jim Elliot Adoniram Judson to tylko niektóre nazwiska z tych, którzy po przeczytaniu jego biografii poświęcili się misji niesieniu Ewangelii kiedy ta mała biografia została wydana w Wielkiej Brytanii, Henry Martin był prymusem na Uniwersytecie w Cambridge. I to słowo prymus jest najlepszym tłumaczeniem, jakie znalazłem, tego tytułu, który uzyskał. To był tytuł, który nadawano najlepszym studentom w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie w Cambridge. Była to pozycja, którą opisywano jako największe intelektualne osiągnięcie w Wielkiej Brytanii. Henry Martin był takim studentem, ale pewnego dnia słuchał właśnie misjonarza Williama Cary, a jakiś czas później przeczytał tą biografię Dawida Brainarda i ponownie postanowił poświęcić swój wielki umysł danemu przez Boga talenty, aby zanieść Ewangelię do Indii. Przyjechał do Indii w 1806 roku i pracował tam przez niecałe pięć lat. Głosił Ewangelię Brytyjczykom, Hindusom, mimo wielu sprzeciwów miejscowych niechrześcijan. Poświęcił się też badaniom języka i zaangażował się w uwspółcześnienie hindustańskiej wersji Nowego Testamentu, sam przetłumaczył w tak krótkim czasie cały Nowy Testament na język urdu, jak również dwukrotnie przetłumaczył Nowy Testament na język perski. Przetłumaczył psalmy na język perski i Ewangelię na język judeoperski. Ale jest człowiekiem słabego zdrowia. W drodze powrotnej do kraju przez ambasadora Iranu Chciał spotkać się z szachem, podarować kopię Nowego Testamentu. I ten szach, jak później napisał, był pod wielkim wrażeniem. Natomiast Henry Martin w słabości, w cierpieniu dotarł nad Morze Czarne i tam w gorączce pochylił głowę, by ochłodzić ją przy ziemi z jakąś stertą siodeł i tam umarł. W obcej ziemi, wśród obcych ludzi, samotnie. Miał 31 lat. I mógłbym cytować kolejne historie tego typu, ale myślę, że to, co powiedziałem, oddaje to, co próbuję powiedzieć. Że życie wielu ludzi, kochających Boga ludzi, oddanych Bogu ludzi, wierzących Bogu ludzi, w oczach współczesnych może wydawać się zmarnowanym życiem. Może wydawać się takim flakonikiem drogocennego olejku, który został rozbity. Jednak ile Bożej inspiracji może płynąć z takiego rozbitego życia, poświęconego Bogu życia, nie rozbitego przez grzech, nie rozbitego przez miłość pieniędzy, nie rozbitego przez pożądliwość, ale rozbitego w służbie dla Boga, w poświęceniu się Bogu, w miłości do Boga i bliźniego. Myślę, że dzisiaj żyjemy w świecie, który zupełnie tego nie rozumie. Żyjemy w świecie gwiazd i gwiazdorów. Żyjemy w świecie tych, którzy są prezentowani na wielkich ekranach jako ludzie z sukcesu, uśmiechnięci, zdrowi, bogaci. Ci, którym się udało. Ci, którzy naprawdę czegoś dokonali, Ci, którzy naprawdę coś osiągnęli, to są ludzie znaczący, to są ludzie, z którymi świat nawet chce się liczyć, nawet wśród chrześcijan. Ludzie tacy jak Billy Graham, Kenneth Copeland, Joel Austin, to są ludzie, na których nawet świat patrzy z podziwem, z zazdrością. To są współcześni bohaterowie wiary, pani Joyce Meyer i jej szczęśliwe życie bogactwie, w sukcesie i jej podobni. Ale kto pamięta o tych, którzy są wyzuci ze wszystkiego, którzy są w pogardzie, którzy są głodni, którzy są prześladowani, których nazwisk nigdy nie poznamy, o których wielkie gazety chrześcijańskie nigdy słowa nie napiszą, chyba że o ich zbiorowych grobach co z Tobą i ze mną, bracie i siostro, którzy nie mamy na swojej liście wielkich dokonań? Świat może patrzeć na Ciebie i śmiać się i mówić, cóż Ty osiągnąłeś, cóż ten Twój Bóg dla Ciebie zrobił? Jak my rozumiemy istotę wiary? Czy czytając ten rozdział, czytając Słowo Boże o ludziach wiary, widzimy tylko tych ludzi z sukcesu, czy przyglądając się uważnie ich życiu, widzimy normalnych ludzi też, zwykłych ludzi, słabych ludzi, ludzi, którzy w mniemaniu tego świata nie odnieśli żadnego sukcesu, ale zmarnowali swe życie. Ale Bóg patrzy na nich z dumą. Bóg chlubi się nimi i nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Bracie i siostro, Bóg nie wszystkim nam Przeznaczył dokonywanie dzieł apostoła Pawła, Piotra, Filipa, ale wszystkich nas powołał do wiary. Wszystkich nas powołał do tego, byśmy wierzyli Bogu i byli Mu wierni. I ten list, list do hebrajczyków skierowany jest właśnie do ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy poszli za Jezusem, ale mieli mnóstwo problemów z tego powodu. Jak czytamy w tym liście, niektórzy zostali ograbieni z całego swojego mienia z powodu swojej wiary. Niektórzy cierpieli prześladowania aż do krwi. Byli ostracyzowani. Ta wiara w Jezusa nie wydawała się uczynić ich życie lepszym w mniemaniu ludzkim. I wielu z nich było na granicy porzucenia tej wiary. Wielu z nich doszło do momentu, w którym zastanawiali się, czy jest sens dalej iść za Jezusem. Co jeszcze ich czeka? Jakie jeszcze ofiary będą musieli ponieść? Jaką śmiercią im przyjdzie umrzeć? Wielu z nich zastanawiało się, czy lepiej nie wrócić do judaizmu, do widzialnej świątyni, do widzialnych obrzędów, do tych wszystkich rzeczy, które wydawały się być jakąś ostoją, porządku, czymś, co zapewniało w tamtym czasie jeszcze bezpieczeństwo. Żydzi byli tolerowani, byli akceptowani. Oczywiście od czasu do czasu wybuchały jakieś rozruchy, ale nie w takiej mierze, w jakiej niszczono wtedy chrześcijaństwo. I autor tego listu przede wszystkim Wskazuje im na wyższość Jezusa i nowego przymierza, nad starym przymierzem, nad tymi wszystkimi elementami żydostwa i innych form wiary, w których trzymamy się rzeczy widocznych, trzymamy się rzeczy zewnętrznych. Autor tego listu mówi, że to czego chrześcijanie potrzebują to Chrystusa i wiary. Istota chrześcijaństwa zawiera się w Chrystusie i w prostej, wytrwałej, praktycznej wierze w Niego. Czy to jest Twoim i moim udziałem? Czy masz Jezusa? Czy wierzysz w Niego? Czy jesteś Mu wierny? Czy Twoja wiara rodzi owoce posłuszeństwa? Bo o takiej wierze tutaj mówimy, ten Cały rozdział mówi, przez wiarę zrobili to, przez wiarę zrobili tamto, przez wiarę dokonali tego. O takiej wierze mówimy. Nie mówimy o biernej wierze, o wierze schowanej w naszych sercach i w naszych umysłach, ale mówimy o wierze, która żyje, o żywej wierze, o wierze, która kształtuje nasze całe życie, nasz stosunek do tego świata nasze zaangażowanie w Królestwo Boże. Czy jesteśmy ludźmi wiary? Jakiej wiary? Czy presje, problemy, wyzwania chrześcijańskiego życia, troski, uda tego świata nie spychają nas do miejsca, w którym zaczynamy dryfować w wierze? Do miejsca, w którym myślimy sobie, Mój czas już chyba minął, już niczego wielkiego nie dokonam, niczego wielkiego nie mam się co spodziewać. I ta wiara przemienia się w rodzaj trwania, ale bez zaangażowania serca, bez owocu, bez całkowitego poświęcenia się Bogu, które rodzi owoc. Tak jak Adam dzisiaj na początku trafnie stwierdził, potrzebujemy Bożej pracy w naszych sercach ciągle tego potrzebujemy. To nie jest kwestia, że wczoraj nie potrzebowaliśmy, a dzisiaj potrzebujemy. Jak dzisiaj już ją otrzymamy, to jutro nie będziemy potrzebować. Nie. Potrzebujemy nieustannej odnowy. Potrzebujemy ciągłego, Bożego, świeżego działania w naszych sercach. Aby nasza wiara nie ustała. Abyśmy nie oziębli w wierze. Aby nikt z nas nie pozostał z tyłu. Aby nikt z nas nie wpadł w diabelskie sidła i diabelskie pułapki, ale żebyśmy byli wśród tych, którzy zachowują wiarę i są zbawieni. Modlę się, aby te historie wierzących ludzi, którzy poświęcili się Bogu, położyli swe życie na Bożym ołtarzu tą inspiracją, to wytrwałości w wierze, w poświęceniu, w oddaniu się Bogu. Nie bacząc na rezultaty Oczywiście jest to bardzo trudne Nie baczyć na rezultaty My właśnie dla tych rezultatów pracujemy Kto pracuje, żeby nie dostać pensji? Kto się trudzi nad czymś, żeby nie oglądać owocu swojej pracy? Ale niejednokrotnie w naszym życiu jest tak Że Bóg wzywa nas do pracy, która przez całe lata A może i do końca naszego życia Wydaje się nie przynosić rezultatów Noe przez 100 lat budował Arkę, w miejscu, gdzie nigdy nie padał deszcz, w miejscu, gdzie nie było mowy o żadnym jakimś najmniejszym nawet zalewie wodą czy potopie. Wyobraźcie sobie, po 50 latach Noe był źródłem historii, które ludzie opowiadali, kpin, żartów, kawałów, piosenek, które śpiewano o głupim Noe, który na swoim podwórku buduje łódź, gdzie nie ma morza, gdzie nie ma wody, totalny bezsens. I mijają kolejne lata i nic. I ludzie się bawią, ludzie piją, ludzie śmieją się i mówią, tak jak było zawsze, tak jest. Noe mówi, że będzie jakiś potop. Noe mówi, że deszcz jakiś spadnie. Co to jest deszcz? Nigdy tu nie było deszczu. Co on gada? Co jemu się śni? Dalej buduje tą wielką łódź. Co za szaleniec. 70, 80, 90, 100 lat minęło. No, puknij się w głowę, minęło 100 lat, gdzie twój deszcz, gdzie twój potop? Człowieku, co ty za urojenia masz? Ilu z nas wytrwałoby 100 lat, nie wiedząc, co to potop, o którym Bóg mówi, że coś takiego przyjdzie. Nigdy takiego czegoś nie było na ziemi wcześniej. A Bóg mówi, buduj, buduj, aż do dnia, kiedy ci powiem, że masz tam wejść do środka. To wszystko, co miał, miał Boże Słowo, miał Bożą obietnicę. I był wierny, mimo kpin, mimo drwin, mimo absurdu, nawet myślę w jego własnym umyśle, co to jest, jaki ma to sens. A jednak bardziej wierzył Bogu, niż temu, co widziały jego oczy, niż temu, co mówili ludzie, niż temu, co wydawało się być zdrową logiką. Wiara. Wiara, która przezwycięża wszelkie przeciwności, wszelką kpinę i drwinę tego świata, wszelkie naukowe rzekomo osiągnięcia i odkrycia, i teorie wiara, która patrzy na to, co niewidzialne, która trzyma się Boga, którego nie widzi, ale który wie, że jest i który jest wierny swemu Słowu. Niechaj Bóg w swej łasce czyni nas i pomaga nam być ludźmi wiary. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za Twoje święte słowo i za inspirację, jaką możemy czerpać z życia Twoich wiernych sług, braci, sióstr, którzy umiłowali Ciebie, którzy poświęcili się wielkim i małym zadaniom, którzy, tak jak córka Jonathana Edwardsa, poświęciła się opiece nad chorym misjonarzem i opłaciła to własnym młodym życiem. Jak wielu z tych, którzy udali się do obcej ziemi zostali zakłóci dzidami, powieszeni, zagłodzeni na śmierć. Jak wielu z tych, którzy i dzisiaj z powodu miłości, która jest w ich sercach, z powodu głębokiego przekonania o Twojej miłości do pogan, idą i poświęcają swe zdrowie, swe życie, swe majątności, niosąc Ewangelię, cierpiąc, znosząc wszelkie przeciwności. Kochany Panie, modlę się, by ich życie, ich poświęcenie, ich Oddanie się Tobie było Twym głosem, który dzisiaj mówi do naszych serc, otrzeźwiając nas, napominając nas, zachęcając nas, inspirując nas, abyśmy nie marnowali naszego życia, ale byśmy oddali nasze życie Tobie, abyś Ty uczynił z nami, co tylko zechcesz, i uwielbił się w nas, i dał nam stanąć w gronie tych wszystkich mężów wiary, kiedy wzbudzisz nas do życia prawdziwego, wiecznego życia. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ja dziękuję za to, że mogę Ci przychodzić chwale Cię dziękuję. To potem to zwycięstwo. potem to chwały zaczęstwo, to życie zaczęstwo, amen amen amen. to jest zaczęstwo, to Amen. Dziękuję Ci Panie mojego to wysłuchał głosu Mego, bo nie bowiem ucho swoje to bowiem ucho to jest mnie to gdy jest gdy i to Powiot z Uciski zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem Cię, Panie Jezu. A Panie mój radny duszę mojego. Łaskawy i sprawiedliwy jesteś, Panie i jesteś, nasz Boże. Dzięki Ci za to, że możemy wydawać z serca swoje przed Tobą, że Ty, Panie, słuchasz naszego głosu. Czy możemy przed Tobą wydawać swoje dusze? Panie znasz nas doskonale. Znasz, kiedy wstajemy, kiedy siedzimy, kiedy idziemy. Ty, panie znasz nasze myśli, nasze czyny. Jesteś jak światło poranka, które prześwietla wszystko. Dla ciebie, Panie, ciemność jest światłością. Ty Panie jesteś wielkim pośród ludu swojego przechodzisz. Ty Panie potęgą swoją. Uczniłeś niego, rękami uśniłeś ziemi i wszystko, co na niej jest. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś tak pięknym Bogiem, ustąpił się Bogiem i miłości, do tej sprawiedliwości. Bądź, Chłopiony w nas, proszę w nas, do tej chwili, Panie. Amen. Panie, Cię jeszcze proszę o mojego Męża, Panie, mojego serca, żebyście ich, Panie, przemieniamy. Proszę, ten, Panie, Panie, i Panie, dla niego miłosierdzie, i o coś mi swoją łaskę, Panie. Proszę, proszę. proszę Słowo Boże zachęca nas, abyśmy ufali Bogu, ufali Bogu w sytuacjach, w których nie rozumiemy Jego drogi, nie rozumiemy Jego działania, ale żebyśmy ufali i modlili się, nie martwili się, nie bali się, ale modlili się, modlili się też jedni za drugich. I bracia, siostry, nie ustawajmy też w modlitwie. Nie widzimy wielu cudów, chociaż wierzymy w Boga cudów. Wierzymy, że Bóg, jeśli zechce, uczyni cud i nie ma rzeczy, której Bóg nie mógłby uczynić. Jeśli zaś nie czyni cudu, to nie zmarnowaliśmy naszego czasu na modlitwę, jeśli modliliśmy się o cud. Dlatego, że ufamy dobremu Ojcu, który daje dobre dary swoim dzieciom, abyśmy widzieli jak najwięcej cudów, abyśmy mieli świadectwa cudownego Bożego działania. Ale w tych wszystkich przypadkach, w których tego nie widzimy, nie ustawajmy w dziękczynieniu, nie ustawajmy w dalszej modlitwie, nie ustawajmy w szukaniu Boga. Jego rozwiązania, Jego pomocy w tych sytuacjach, które nie ulegają zmianie. To też jest wyraz wiary, bracia, siostry. Kiedy się nie poddajemy, nie cofamy, ale wierzymy. Tak jak udręczony Job po tych wszystkich miesiącach cierpienia, zmagania, utraty majątku dzieci nie ustawał wołać do Boga. I mówi Nowy Testament, patrzcie na Jego wytrwałość, uczcie się od Niego wiary. Bracia i siostry, chcemy chwilę jeszcze poświęcić na modlitwę. Tutaj Paweł prosił o modlitwę, o Jego kręgosłup, o Jego zdrowie. Zawołajmy do Boga w tej sprawie. Potrzebuje zdrowia, potrzebuje sił, żeby pracować, zajmować się domem. Rodziną, Także stańmy razem z nimi, wołajmy do Boga w modlitwie. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś inne potrzeby, prośby, zachęcam, byśmy jeszcze chwilę poświęcili na modlitwę o te potrzeby. Poproszę Paweł, żebyś wyszedł do przodu. Włożymy na Ciebie ręce i będziemy się modlić, tak jak Słowo Boże nas zzywa. Jeśli ktoś pragnąłby też później, żeby się o niego modlić złożeniem rąk, zapraszam. Adam, mogę Cię prosić? nie w oparciu o nasze zasługi, nie w oparciu o nawet naszą wiarę, ale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który oddał za nas życie, który przywiódł nas do Ciebie, który obdarza nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Nade wszystko duchowym, ale też i w jednoczesnym, w tej mierze, w jakiej uznajesz to za stosowne, Panie, dajesz nam doświadczać Twojego zaopatrzenia, Twojego uzdrowienia, Twojej łaski. O to chcemy prosić teraz dla Pawła. Boże, chcemy wołać za Nim, się, byś zachował Go od pogorszenia się Jego stanu zdrowia. A wołamy, Panie, byś dotknął się Jego ciała i uleczył Go. Uzdrowił Go, co chory, słabe w Jego ciele. Prosimy, kochany Boże. Wzmocnij Go, posił Go. Daj Mu doświadczyć Twojej łaski, Twojej mocy. I Twojej chwały. prosimy. ktoś z was bracia siostry chciałby jeszcze żebyśmy chwilę się o niego pomogli czy sure. Boże, modlimy się, byś przeprowadzmy przez tą trudną sytuację. Boże, i uwielbił swoje imię. I tym wszystkim, tym człowiek może pomóc. Panie, zwracamy się do Ciebie, przed pomącego Boga, dobrego naszego Ojca. Uczyń Twój cud Panie, w życiu Piotra, w życiu Ani. Prosimy o Twe błogosławieństwo, ich małżeństwa. Prosimy o pomoc na Piotra w pracy, wrośliwość, zdrowie i siły dla Niego. Boże, wołamy do Ciebie Twoją łaskę, Twoje działanie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Światową tę rodzinę. Mimo całego złamania, miał miejsce, Panie, wołamy o Twoje uzdrowienie, wołamy o Twoje zbawienie, o Twój cud. Prosimy, Wszechmocny Boże, okaż swoją łaskę, okaż swoją siebie. Pomóż Pani ufać Tobie, patrzeć na Ciebie, poddać się Tobie, w tym wszystkim, co masz na niej. Po prostu te daj Pani, by Jego serce, ku Tobie się zliczyło. Modlimy się o Twojej zławieniu i całego domu przez Pana Jezusa Chrystusa. John God. chwały z naszych ust. Niech na nowo święty Duch napełnia nas, aby każdy coś od Pana dziś otrzymać mógł, by nie Kochany nasz Panie, pomóż nam na nowo skupić się, myśląc o Twoim krzyżu, o Twoim cierpieniu, o Twoim męce za nasze grzechy, o Twoim boju, w którym zawieszony na krzyżu w oczach ludzi wydawałeś się pokonany. Twoja służba wydawała się mieć ku końcowi. Ludzie drwili, szydzili, nie rozumiejąc, że tam w Twoim cierpieniu i słabości dokonuje się największe zwycięstwo, jakie miało i będzie miało miejsce na tej ziemi. Zwycięstwo nad naszym grzechem, zwycięstwo nad sądem, nad wiecznym potępieniem, zwycięstwo nad szatanem i nad śmiercią. Panie, daj nam łaskę patrzeć na Twój krzyż ze zrozumieniem, z wiarą, z wdzięcznością, z uwielbieniem, tak abyśmy nie wstydzili się Ciebie, Twojego krzyża, ale chlubili się z naszego Pana Ukrzyżowanego, z martwych, stałego, żyjącego, Tego, który przyjdzie w chwale, przyjdzie sądzić i ustanowi swoje wieczne Królestwo. Dziękujemy za chleb, który przypomina nam, w Twoim ciele, które za nas zostało wydane na wielkie cierpienie, na wielką hańbę, niewymowny ból, aby nas przywieźć do Boga, aby dać nam udział z uświęconymi. Po błogosław prosimy ten chleb, daj nam godnie jeść z tego chleba w uwielbieniu, w uniżeniu, w oddaniu naszych serc i naszego życia Tobie. Panie, Ty wzywasz nas, abyśmy nasze ciała złożyli Tobie na ofiarę, żywą ofiarę, nie krwawą ofiarę, ale żywą, świętą, miłą Tobie. Taka winna być nasza duchowa służba, rozumna służba. Dziękujemy za Twą świętą krew która została przelana na krzyżu Golgoty, przez którą możemy doświadczyć oczyszczenia z grzechu, oczyszczenia naszych serc, także możemy stać przed świętym Bogiem w czystych, świętych szatach, darowanej nam przez Ciebie sprawiedliwości. Prosimy, byś pobłogosławił ten kielich, byś dał nam godnie pić z tego kielicha, Wielbiąc Ciebie, dziękując Ci, uświęć, Panie, nasze serca, uświęć nasze życie, daj nam chodzić w czystości i sprawiedliwości przed Tobą, dochować wierności w godzinach prób i doświadczeń. Zachowaj nas, Panie. Prosimy. Ty powiedziałeś, że ten kielich to nowe przymierze w Twojej krwi, która się przelewa na odpuszczenie grzechów. Łamiemy ten chleb, błogosławimy ten kielich na Twoją pamiątkę. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie może czy nie chce przystępować, proszę, aby usiadł. Powstańmy, proszę wszyscy, do modlitwy, jeszcze na koniec. Panie, potrzebujemy Ciebie w każdym czasie. Czasami zapominamy o Tobie. Niestety... Zapominamy, że wszystko co mamy, mamy z Twojej łaski, że nie mamy niczego, czego nie otrzymalibyśmy. Wszystko co mamy jest Twoim darem. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Być wdzięcznymi za to co mamy, za to czym nas łaskawie, hojnie obdarzasz. Dostrzegać wszelkie błogosławieństwa, jakimi jesteśmy przez Ciebie obdarowani, być wdzięcznymi, dziękować Tobie w każdym czasie, w każdym miejscu, we wszystkich sytuacjach. Daj nam, Panie, trzeźwy umysł wyostrzony duchowy wzrok abyśmy patrzyli naszymi oczyma wiary na Ciebie który godzin jesteś chwały godzin jesteś by Tobie ufać by się Ciebie mocno trzymać strzeż nas, prosimy i prowadź nas na wszystkich naszych drogach daj nam łaskę wielbić ciebie, świadczyć o tobie, prowadzić miłe tobie życie, oczyszczając się od tego wszystkiego, co złe, co pospolite, nie marnując naszego czasu, naszego życia, na rzeczy puste, na rzeczy nieznaczące, ale z twoją pomocą inwestując nasze serca, nasz czas, nasze zaangażowanie. W to wszystko, co jest wolą Twoją dla nas, pełniąc ją z radością, z ochotą, bez szemrania, ale z wdzięcznością, z uwielbieniem. Prosimy o działanie Twego Ducha w naszym życiu i prowadzenie nas w mocy Twego Ducha. Tobie oddajemy hołd, Tobie oddajemy cześć, Ciebie wywyższamy, jedyny prawdziwy Boże. Stwórco wszystkich rzeczy, Ty, który jesteś alfą i omegą. Chwała Tobie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, sprawy? Jak tam adaś artykuły do gazetki? Napłynęły jakieś? Jeśli ktoś chciałby coś opublikować, jest taka szansa wyjątkowa, jedyna, czy jedna z jedynych. Także jeśli macie, bracia, siostry, coś na sercu, czym chcielibyście się podzielić w formie pisanej z tym skromnym gronem, jest taka możliwość. Jakieś, może inne informacje, ogłoszenia, sprawy? Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy też wszystkich słuchających nas tu i tam. Za tydzień mamy Agapę, będzie woda. <słyski> Jak Pan Bóg pozwoli, jak naprawią wszystkie rury. Także już z góry się cieszymy. A, jeszcze jest mamy butlę pięciolitrową, więc będzie herbatka. Zapraszamy, żeby zostać na herbatkę, kawkę. Także jeszcze bądźmy ze sobą chwilę. Zapraszam też na środę, na osiemnastą, na wspólną modlitwę. I przypominam, że jest to czas postu dla tych, którzy mogą poświęcić tę środę, czy jakąś część środy na post, gorąco zachęcam, żeby pościć i modlić się. Nie tylko w środę oczywiście, ale tutaj w tych różnych intencjach, które mamy w szczególny sposób w tą środę i w każdą jedną środę. To tyle ogłoszeń, zachęcam do dalszej